Kiszonka z kukurydzy, to wszyscy myślą, że to jest prosta sprawa, jej skarmianie tym bardziej, a jednak w niej czycha sporo problemów. Pan przede wszystkim wspomniał o dodatkach podczas wykładu, które warto do niej dodać dla lepszego efektu. Na co szczególnie rolnicy powinni zwrócić uwagę? Konserwat przede wszystkim. Ja jestem zwolennikiem dodawania konserwantów. Po to, żeby prawidłowo z jednej strony ukierunkować sam proces zakiszania, to przyspiesza obniżenie pH zakiszanego surowca. Dwa, zabezpiecza później kiszonkę przed tą wtórną fermentacją. Zjawisko, które przy kukurydzy występuje zawsze i hodowca, no później ciężko, żeby sobie z tym czy faktem poradził. No bo kukurydza jest rośliną łatwo zakiszającą się, a jednak nie można odpuścić sobie dodawania. Ona się łatwo kisi i tutaj z tym to nie, nie, nie ma problemu, dlatego no. wielu hodowców nie chce tych konserwantów stosować, no bo to są koszty. Oni mówią, że no, na konserwant trzeba wydać pieniądze. Jednak patrząc później, że wtórna fermentacja Obniża nam przydatność żywieniową kiszonki, czyli mamy ciut gorszą paszę. Dwa, no tak jak wspomniałem na wykładzie, zwierzęta chętnie tą kiszonkę z konserwantem ze względu na jej walory smakowe pobierają dużo, czyli więcej zjadają, więcej mleka wyprodukują. Dlatego myślę, że tu hodowca powinien wziąć coś pod uwagę, że no musi w momencie produkcji kiszonki wydać parę groszy, ale później w efekcie wyższej przydatności żywieniowej, wyższej produkcji mleka on te nakłady odzyska. Myślę, że będzie miał zysk, dodatkowy zysk, dodatkowe pieniądze, które uzyska. To jest jedna rzecz. Dwa, wspomniałem w trakcie wykładu również o tym moczniku. I Myślę, że Amerykanie jako najlepsi hodowcy, czy albo naród, który przoduje w produkcji mleka, on ten, oni ten mocznik stosują. Myślę, że nasi hodowcy powinni też, pod tym czy w tym y, względzie zacząć ich naśladować czyli też powinniśmy y, ten mocznik zacząć wykorzystywać w żywieniu bydła ale chodzi o mocznik paszowy a nie mocznik nawozowy, hmm. chociaż to to samo tak, prawo Każe w żywieniu zwierząt stosować mocznik paszowy. Natomiast, bo niektórzy z hodowców kupują koncentraty i wiem, że firmy, niektóre firmy do koncentratu już dodają na przykład mocznik. Także część hodowców ten mocznik stosuje. Natomiast myślę, że przy kukurydzy mamy tani, prosty sposób wzbogacenia dawki pokarmowej w białko. Białko, które będzie przez przeżuwacze bardzo dobrze wykorzystane. Także zachęcam hodowców, rolników do korzystania z tego mocznika. Wspomniał Pan o wtórnej fermentacji. Wtórna fermentacja to nie jest fermentacja alkoholowa. To jest fermentacja, która zachodzi w momencie wybierania kiszonki I to jest takie uproszczenie, wtórna fermentacja, bo to właściwie ją prowadzą pleśnie, drożdże, czyli to nie jest typowa alkoholowa fermentacja, bo to jest fermentacja, która zachodzi w momencie dostępu powietrza. W związku z czym tutaj produktem są mykotoksyny jako te metabolity drożdży. Natomiast w momencie produkcji kiszonki z kukurydzy, bo fermentacja alkoholowa jest typową, beztlenową fermentacją, w związku z czym ten alkohol powstaje w trakcie, czy w procesie zakiszania, zakiszania kukurydzy, po prostu cukier, część cukru jest rozkładana, czy zamieniana przez drożdże na alkohol. No i mówię, tego alkoholu w niektórych kiszonkach pojawiają się z coraz większej ilości. I mówię, on de facto tak nie jest niebezpieczny dla zwierzęcia samego, no bo alkohol on zwierzę metabolizuje. Natomiast problem jest u wysokowydajnych zwierząt, no bo wątroba jest obciążana, no bo wątroba metabolizuje ten wątroba. Jak alkohol. u alkoholika? Jak u alkoholika, tak, tu bym się z Panią zgodził, no bo jeżeli będziemy przez długi czas taką kiszanką to, to zwierzę żywić, no to ta wątroba będzie wyglądała jak u typowego alkoholika. I jeszcze jedna sprawa, na jakie elementy w tym roku, przy takim przebiegu pogody, jak mieliśmy, powinni zwrócić uwagę szczególną ci rolnicy, którzy no lada dzień będą zbierali przecież kukurydzę i przygotowywali z niej kieszonka. W tym roku już tutaj z jednym z panów rozmawiałem, że mówi, że y, zaczyna obserwować i Ruszają już ze zbiorem kukurydzy, bo ona zaczyna bardzo szybko dojrzewać, w związku z czym boi się, bo mówi ma większą plantację, boi się, żeby ona nie zbyt mocno nie zasłał. Po prostu on widzi, że te liście od dołu już stają się suche i już zauważył, że... Zaczyna mu zasychać, w związku z tym taka rada do hodowców, że mamy bardzo ciepłą pogodę, bardzo gorąco wręcz jest. W związku z tym proszę uważać i żeby nie było tak, że ta kukurydza zbyt szybko będzie później nam zasychać i żeby się nie okazało, że pod koniec zbierania tych roślin ta sucha masa będzie zbyt wysoka i będą problemy z dokładnym ubiciem tego materiału, który będziemy zakiszać. Często się mówi, że można dodawać wodę. Niestety ta woda dodawana, żeby to polać, ono troszeczkę pomaga, natomiast ta woda fizjologiczna dużo łatwiej czy skuteczniej umożliwia ubicie zakiszanego surowca niż wodę, którą dolewamy z, jakiegoś, z jakiejś tam konewki czy w inny sposób.